Program drugi Polskiego Radia minęła godzina siódma. Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak. Dzień dobry o poranku. Poranki są coraz jaśniejsze, to światło zostaje z nami dłużej i to chyba najlepszy znak, że wiosna naprawdę się rozkręca i też, że za nami bolesna dla niektórych zmiana czasu. Dziś poniedziałek, 30 marca to 89 dzień roku, więc do jego końca pozostało 276 dni. Poranek dwójki. A skoro o tej jasności mówiłem, słońce wzeszło dziś o godzinie 5.22, zajdzie o 18.12, dzień potrwa niemal 13 godzin. Świętują dziś Amelia, Dobromir, Kwiryn i Leonard. Składamy Państwu najlepsze życzenia. A tymczasem Wiadomości Kulturalne przedstawi Jan Kantyzienko. Dzień dobry. Grand Prix 46. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu dla Moniki Padewskiej zwyciężyła w konkursie aktorskiej interpretacji piosenki. Przegląd zakończył się w niedzielę. Statuatka Złotego Tukana i 35 tysięcy złotych trafiło do artystki za koncept, subtelność i precyzję użytych środków. Padewska jest aktorką Teatru Bagatela w Krakowie. Pozostałe nagrody, na przykład Tukan Dziennikarzy został przyznany przez przedstawiciel mediów Magdalenie Pamule. Nagroda przyznawana przez publiczność. Trafiła do Piotra Jaszczura Śnieguły, który otrzymał również wyróżnienie od jury konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Kapituła imienia Aleksandra Bardiniego przyznała w tym roku również dyplom mistrzowski i statuetkę Tukana Kapituły. Za całokształt twórczości trafił do muzyka i dziennikarza Jana Emilia Mł Emila Młynarskiego. Tukanem off zostali nagrodzeni twórcy spektaklu Slawik Years. Wiosna, hymn Dolnośląski, czyli Hanna Raja, Polanowska i Kasia Pakosa. W miniony weekend. Y Dobiegł też końca festiwal filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Dog, to w Warszawie. Jury przyznało nagrodę Ostrowidza filmowi Człowiek nr 4 w reżyserii Mirandy Penel. To film, który udowadnia, że zdjęcie może poruszyć bardziej niż statystyki podawane w codziennych kanałach informacyjnych, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Let's Dog Karolina Śmigiel.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 Oprócz tego młody jury przyznało Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego w konkursie Young Ducks 10+, dla filmu Czyste Niebo w reżyserii Marcina Kundery. Dokument przybliża widzom i widzkom perspektywę dorastających w czasie wojny ukraińskich chłopców, mówi reżyser filmu.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 A więcej o filmach nagrodzonych w tym roku na festiwalu filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Duck w poniedziałkowym dzisiejszym wybieram dwójkę. W kościele katolickim wierni święcili wczoraj palmy na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Niedziela palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień, a więc bezpośrednie przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. W Łowiczu obchody od kilku lat mają szczególnie barwny, lokalny charakter. Na procesje i święcenia palm przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z całej Polski.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 mieć swoją taką na pamiątkę. Po Wielkim Tygodniu palmy zostaną zgodnie z tradycją spalone, a uzyskany z nich, z nich popiół wykorzysta się podczas środy popielcowej w następnym roku. W Czechach działa już ponad 100 poezjomatów, czyli urządzeń, które ożywiają przestrzeń publiczną głosem literatów i literatek. Wystarczy zakręcić korbką, by z metalowej tuby popłynęły wiersze, piosenki i archiwalne nagrania związane z danym miejscem. Najnowszy poezjomat stanął przy klasztorze Benedyktynów na praskim Brzewnowie. To jedno z moich ulubionych miejsc w Pradze, powiedział mi inicjator projektu Andrzej Kobza. Tuż obok znajduje się cmentarz, to bardzo poetycka przestrzeń, w której spoczywają pieśniarz Karel Kryl, poeci Iwan Dziwisz i Karel Siktans, czy filozof Jan Patoczka. Ich utwory trafiły do poezjomatu. Urządzenie odtwarza też wiersze Josefa Topola w interpretacji jego syna Jachima. Nagrałem je z wielką ochotą i czcią, bo mój tata również spoczywa na tutejszym cmentarzu. Idea wydobywających się z podziemi wierszy martwych poetów bardzo mi się spodobała. Choć ludzie czytają dziś mniej, to poezja pozostaje żywa, a poezjomaty udowadniają, że literatura nie zniknęła całkowicie z naszego życia. Z Pragi Wojciech Stobba. Polska Radio. Brzewnowski poezjomat odtwarza też fragmenty sztuki napisanej przez Wacława Hawla, wiersze noblisty Jarosława Seyferta, który mieszkał w okolicy, a także piosenki nagrane przez uczniów miejscowej szkoły. A to były pierwsze dziś Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o dziewiątej i śledzenia wiadomości na naszym portalu. Pogoda Skoro pytam Państwa o ptaka, którego śpiewu mogliby słuchać Państwo godzinami, na podhalu powrót zimowej aury zbiegł się z przylotem bocianów. Ptaki niestety muszą mierzyć się z opadami śniegu i niską temperaturą, ale przyrodnicy uspokajają, że krótkotrwałe załamanie pogody nie powinno stanowić dla nich śmiertelnego zagrożenia. Bociany gniazdują w regionie m.in. w okolicach Nowego Targu, a od Tatr trzymają się raczej z daleka. Pojedyncze gniazdo znajdują się w Zakopanem. Obecnie sytuacja budzi zainteresowanie mieszkańców, którzy zastanawiają się, czy ptaki poradzą sobie w zimowych warunkach. Dziś temperatura maksymalna od 6 stopni nad morzem, około 11 stopni w centrum do 13 na wschodzie. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 2 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie okresami porywisty. Reklana.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 Chatham's Anthem z Jerzego Fryderyka Händla, As Pants the Heart i The Lord is My Light. To nasza płyta tygodnia, utwory Jerzego Fryderyka Hendla w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Gloria, ale przygotowaliśmy dla Państwa także płytę dodatkową Universal Prayer, to znaczy dzieła churalne Andrzeja Panównika w wykonaniu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Co zrobić, żeby stać się właścicielem jednej z tych płyt? Przede wszystkim trzeba do nas napisać. Poranek radio.pl. Właśnie pod tym adresem czekamy na wiadomości od Państwa, a w treści powinno pojawić się hasło Płyta Tygodnia i Państwa dane kontaktowe. To znaczy imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym. To może jeszcze raz poranek radio.pl. To muzyka Jerzego Fryderyka Händla to też utwór pochodzący z naszej płyty Tygodnia. Na tej płycie usłyszymy utwory w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Muzyka Gloria. Ta płyta może stać się Państwa własnością, podobnie zresztą jak płyta dodatkowa, Universal Prayer, to znaczy dzieła churalne Andrzeja Panównika w wykonaniu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Czekamy na wiadomości od Państwa poranek dwojki Radio.pl Poranek dwójki. W Hongkongu skończyły się prestiżowe targi sztuki współczesnej Art Basel. Na miejscu był Joachim Ciecierski, tam spotkał się z Natalią Załuską. A Państwo będą mogli y, poznać efekty tego spotkania. Więc zapowiada się niezwykle ciekawie. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, zdradzę, że przed nami też kolejna porcja rekomendacji kulturalnych. Opowieść o pamięci, rodzinnej historii, tożsamości i o tym, jak długo dojrzewamy do prawdy o naszej rodzinie i o samych sobie. To rekomendacje Olgi Brzezińskiej, wicedyrektorki Instytutu Adama Mickiewicza. Dziś zastanowimy się także, jak wielkie wydarzenia sportowe wpływają na górskie ekosystemy, na żyjące tam społeczności, ale też jak budować przyszłość regionów górskich w kontekście z jednej strony masowej turystyki, a z drugiej zmian klimatu i dużych wydarzeń sportowych. Bo to jest tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiedzi szukali organizatorzy wystawy Maintain Mountains, prezentowanej we włoskim Instytucie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 O godzinie 8.30 spotkamy się z kolei z Marą Tamkowicz, która otrzymała nagrodę za najlepszy zrealizowany scenariusz w trakcie tegorocznej Skript Fiesty. A nagrodzona została za film pod szarym niebem. Mam nadzieję, że zdradzi dziś jaka jest recepta na udany scenariusz. Poranek dwójki dziś do godziny dziewiątej. 15 minut po godzinie siódmej rubelki to najwdzięczniejsze i najpiękniej ćwierkające ptaszki no i oczywiście wrony, ale godzinami najlepiej słuchać kukułki napisał pan Paweł Przegląd prasy I Magda Mikołajczuk. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry. Zaczynam od Newsweeka najnowszego. Tam sporo dobra, ale y, przede wszystkim, no przede wszystkim, między innymi y, rozmowa z Janem McEwenem, y, wybitnym brytyjskim y, pisarzem, y, autorem między innymi y, powieści Pokuta, y, a niedawno ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana Co możemy y, wiedzieć? Y, o tym, czy ludzkość przetrwa, co jest najlepsze w naszych czasach, o czym powieść, w czym powieść jest podobna do plotki i czy można się pogodzić ze śmiercią. O tym rozmawia z Janem Makiwenem Maciej Nowicki. Świat przeszedł serię katastrof ekologicznych i wojen nuklearnych. USA niemal się nie liczą po okresie wojen domowych. Nigeria jest światową superpotęgą. Większość Wielkiej Brytanii pochłonęła morze. Tak wygląda świat w 2119 roku w Pana Najnowszej Powieści. To najlepszy czy najgorszy scenariusz dla ludzkości, pyta Maciej Nowicki. Cóż, myślę, że jest dość optymistyczny, biorąc pod uwagę obecny stan świata. I tu śmiech. Oczywiście nie potrafię przewidzieć przyszłości. Zawsze się mylimy, próbując ją przewidzieć. Mogę jedynie spekulować. Książka, co możemy wiedzieć, odzwierciedla zarówno moje nadzieje, jak i obawy. I przypuszczam, że za 100 lat nie zniszczymy się całkowicie. XXI wiek okaże się długą i ciężką podróżą. Z trudem przedrzemy się od jednego kryzysu do drugiego. Przeżyjemy dwie lub trzy wojny nuklearne. Ogromne fale migracji, a liczba ludzkości zmniejszy się mniej więcej o połowę. Ale przetrwamy. Tak to yy, widzę. Narrator pana książki prowadzi żmudne poszukiwania pewnego zaginionego poematu. Dysponuje niewiarygodną wręcz ilością informacji. W drugiej części dowiadujemy się, że choć tak się starał, niemal we wszystkim się mylił. To kpina z internetu, z którego czerpał wszelkie informacje, czy raczej przypomnienie, że tak naprawdę bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Upadek cywilizacji i wojny nuklearne to, to tylko tło tej powieści. Jej tematem jest raczej natura historii, natura biografii, przyszłość nauk i trudność w pełnym poznaniu innych ludzi. Czyli to, czym powieści zawsze się zajmowały w taki czy inny sposób. Na końcu tego długiego i bardzo ciekawego wywiadu pojawia się też wątek prywatny. Ktoś mi powiedział, że największą rekompensatą za bycie starszym jest posiadanie wnuków. Jaka jest pana największa rekompensata? Wnuki umieści na samym szczycie. Właśnie wtedy, gdy wydaje ci się, że już nigdy nie poznasz nikogo nowego, przeżywasz ten romans. W późnym życiu następuje kolejny wybuch miłości. Tyle, że obiekt Twojego romansu ma zaledwie metr wysokości. Jeśli masz dzieci i wnuki, chcesz, by projekt zwany Ludzkość przetrwał. E, tak e, mówi Ian McEwan, e, znakomity brytyjski e, pisarz. Wywiad z nim w najnowszym Newsweeku. A w gazecie wyborczej Emilia Dłużewska pisze o polskiej wystawie na maltańskim Biennale Sztuki. Pisze tak. Polsko-gańskie prace w tkaninie podbiły jurorów, a mnie najbardziej zachwycił drugi polski pawilon. Co warto zobaczyć w ramach Malta Biennale? Polsk Polską sztukę na Malcie można było zobaczyć w dwóch miejscach. W oficjalnym polskim pawilonie, projekcie Weroniki Zalewskiej Archiwum Wahań, którego kuratorką była Ada Piekarska, oraz w Wielonie Fundacji Omeny Mensach, którego kuratorką jest Natalia Bradbury. Zaprezentowano tam pracę w tkaninie jednej gańskiej i dwóch polskich artystek. Ernestiny Mansy-Doku, Marty Nadol i Elizy Proszczuk, a także instalację dźwiękową Mariusza Szypury. Wystawa zatytułowana Redefiniując polsko-gańskie narracje tekstylne sięga do historycznych relacji między Ganą a Polską i pokazuje ich współczesną odsłonę. Wielkie barwne instalacje przygotowane przez Mansę Doku, Nadolę i Proszczuk powstały w ramach rezydencji na Malcie, a wcześniej artystki wspólnie pracowały podczas warsztatów dla dzieci. Pawilon Omeny Mensa Foundation jurorzy uznali za najlepszym na całym Biennale, ale to ten polski zachwycił mnie najbardziej, pisze Emilia Dłużewska. Może dlatego, że uchwycił doświadczenia mi bliskie. Weronika Zalewska jest ode mnie nieco młodsza, ale ja też pamiętam siadywanie z rodziną przed telewizorem i estetykę polskich teletorniejów teleturniejów przełomu wieku. Moment, kiedy nieśpieszne tempo wielkiej gry, sprowadzącą, siedzącą przy stoliku ozdobionym bukietem kwiatów, zastąpiły błyszczące studia telewizyjne, odpowiedzi wyświetlane na paskach i obietnice wielkich wygranych. No i właśnie centralną częścią wystawy jest ekran, na którym śledzimy fikcyjny teleturniej. Tak wygląda jedna z prac, polskich prac e, prezentowanych na maltańskim Biennale Sztuki. E, to tylko fragment e, tej opowieści e, Emilii Dłużewskiej w Gazecie Wyborczej. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, gdzie Jarosław Kossakowski pisze o albumie zatytułowanym Anioły w malarstwie. Autor albumu Laurent Bollard, francuski wykładowca historii sztuki na Sorbonie w Paryżu, skupił się na malarstwie zachodnioeuropejskim, głównie włoskim. W rozdziałach zatytułowanych Dzieciństwo Chrystusa, Pasja i Śmierć, Maria i Anioły, Anioły i Święci, spotykamy reprodukcje obrazów od XII do XIX wieku, w tym tak nieoczynęły, Oczekiwane dzieła malarzy zdawałoby się dość odległych od sztuki religijnej, jak Édouard Manet czy Paul Gauguin. W Gazecie Wyborczej można przeczytać o y, albumie zatytułowanym Anioły w malarstwie. Dziękuję Ci za tę informację, bo ja, ja aniołów szukałem do tej pory wyłącznie w Bieszczadach. Tak, no, anioły można znaleźć wszędzie, nawet wśród zapewne y, współpracowników w pracy. Magda Mikołajczuk pojawi się jeszcze w naszym studiu, a ja patrzę na wiadomość od pani Barbary, która napisała, że przesłała mi ścieżkę dźwiękową nagraną przez jej przyjaciela w Kalifornii. Nie wiem, czy w Polsce istnieje Mockingbird, jest znany. Nie ma pani yy, Barbara tej pewności. Czy można go słuchać bez końca? Moim zdaniem można, pisze pani Barbara. Pani Barbaro, ja też bym chciał posłuchać, tylko nie mogę otworzyć tego pliku, więc jeśli może pani raz jeszcze, to ja będę bardzo wdzięczny. Jakub Thank you. Thank <laughs> you. Skerco z drugiego tria fortepianowego Cemol moll Opus 66 Feliksa Mendelssona grali Konrad Skolarski, Jarosław Nadrzycki i Karol Marianowski. W tym tygodniu obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ptaków, dokładnie 1 kwietnia. Wszyscy wtedy będą zajęci prima aprilis, dlatego my dziś ptakami zajmujemy się w poranku dwójki. Tym bardziej, że celem tego święta ustanowionego w 1906 roku jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, przed jakimi ptaki stoją. Ja natomiast pytam Państwa o ptaka, którego śpiewu mogliby słuchać Państwo godzinami. radio.pl Dziękuję za wszystkie wiadomości, bo jest ich sporo. Pani Katarzyna z Gdańska pisze. Moim ulubionym ptasim śpiewakiem jest Rudzik. Jest w jego głosie coś niezwykle delikatnego i refleksyjnego. Nie jest krzykliwy ani dominujący, raczej subtelny, jakby opowiadał cichą historię. Często słyszę go wczesnym rankiem, podczas spacerów z i zawsze wtedy mam wrażenie, że świat na chwilę się zatrzymuje. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Pan Tomasz z Opola. Uwielbiam śpiew Wilgi. Jest w nim coś egzotycznego, niemal tropikalnego, choć przecież to nasz rodzimy ptak. Ten charakterystyczny fioletowy ton, fletowy ton, przepraszam, zawsze przywołuje u mnie obraz gorącego lata i zielonych drzew. Niestety słyszy się ją rzadko, więc tym bardziej cenię każdy taki moment. To trochę jak spotkanie z kimś wyjątkowym. Podpisano Tomasz Zopola. Jeszcze jedna wiadomość od pani Ewy z Poznania. Dla mnie najbliższy sercu jest śpiew Zięby. Może nie jest najbardziej spektakularny, ale ma w sobie ogromną pogodę ducha. Kojarzy mi się z codziennością, spacerami po parku, pierwszymi ciepłymi dniami wiosny. To taki dźwięk, który nie dominuje, ale towarzyszy i poprawia nastrój. Nawet... Jeśli nie zawsze, świadomie go zauważamy. Czekam na wiadomości od Państwa. Ptak, którego śpiewu mogliby słuchać Państwo godzinami. Jakub Thank you. Słuchaliśmy muzyki Kamila Sensensa. Jak wielkie wydarzenia sportowe wpływają na górskie ekosystemy i żyjące tam społeczności? Jak budować przyszłość regionów górskich w kontekście masowej turystyki, zmian klimatycznych i dużych wydarzeń sportowych? To jest tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiedzi szukali organizatorzy wystawy Maintain Mountains, prezentowanej we włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. Ekspozycja jest efektem projektu badawczo-edukacyjnego, w którym wzięli udział studenci i wykładowcy z siedmiu europejskich uczelni. Wystawa była jednym z oficjalnych wydarzeń towarzyszących tegorocznym zimowym igrzyskom olimpijskim Mediolan. Cortina. Elżbieta Szymkowska rozmawiała z uczestnikami projektu, a także jego kuratorami Emiliem Leonardo z Politechniki Mediolańskiej i Janem Piechotą z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Projekt Made in Mountains był to projekt przede wszystkim edukacyjny, który łączył siedem instytucji szkolnictwa wyższego z Europy. Jan Piechota, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz studentów z bodajże czterech kontynentów. Więc był to bardzo międzynarodowy projekt dedykowany górom w okresie Igrzysk Olimpijskich. Dzięki temu projektowi mogliśmy się skupić na tematyce górskiej oraz kruchości wartości tych ekosystemów oraz wpływowi organizacji wielkich eventów jak Chociażby Igrzyska Olimpijskie, na lokalne społeczności, ich kulturę oraz ekologię. Jaka jest zależność właśnie między projektowaniem a środowiskiem naturalnym i wielkimi wydarzeniami sportowymi, takimi jak Igrzyska? Z naszej perspektywy istotna był, była interpretacja poprzez projektowanie, czyli design szeroko pojęty, nie tylko graficzny, bo mieliśmy tutaj również projektantów wnętrz, projektantów produktów, którzy wykorzystując metodologię projektową i zadając pytania na zadane im tematy próbowali zgłębić wpływ chociażby organizacji tego typu eventów na kulturę żywieniową, na środowisko, na transport, ale na samą obecność człowieka w górach, poprzez jego wpływ na żyjące tam zwierzęta na przykład. Jaki jest ten wpływ, patrząc właśnie z perspektywy, czy to środowiska naturalnego, zwierząt, ale też społeczności, które tam żyją? Tutaj pojawia się hasło budowania odporności, czy też chronienia tych społeczności. To już brzmi bardzo poważnie. Owszem.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 Nie będzie tajemnicą, że tutaj dużym problemem jest turystyka i napływ bardzo dużej liczby osób do miejscowości, które nie zawsze są projektowane w ten sposób, aby mogły ich przyjąć. To jest chociażby jeden z przykładów. Jeśli chodzi o zwierzęta, mamy tutaj projekt poświęcony maskotce Igrzysk Olimpijskich, który to przykład obrazuje w jaki sposób organizacja igrzysk tak naprawdę mogła wpłynąć negatywnie na tereny, które te zwierzęta zasiedlają. Myśmy starali się skupić po prostu na potencjalnych zagrożeniach, ponieważ warsztaty były organizowane w trakcie igrzysk Olimpijskich. Jest to ciekawe, że jest zawsze jakieś zwierzę, które jest maskotką olimpijską, natomiast poprzez metaforę, poprzez personifikację nadajemy jej cechy ludzkie, ale w jaki sposób organizacja takiego wydarzenia wpływa na tereny, które zamieszkują te zwierzęta, to już jest zupełnie inne pytanie, które często może nam umykać. Co tutaj na wystawie we Włoskim Instytucie Kultury możemy zobaczyć? Jest to część wystawy, którą pokazujemy obecnie w Mediolanie. Głównie projekty są prezentowane w formie plakatów, na których zawarte są informacje z skrótowymi, ale wyczerpującymi opisami poszczególnych projektów. Prezentujemy również film dokumentalny, półtora godziny z mieszkańcami Walteliny, Doliny, gdzie również odbywały się igrzyska w północnych Włoszech oraz uczestnikami tegoż projektu. Wielkie wydarzenia są bez wątpienia szansą dla tych terenów. Emilio Leonardo, Emilio Leonardo, Politechnika Mediolańska. Jednak jak każde działanie człowieka mają też duży wpływ na środowisko. Niestety na przykładzie zmian klimatycznych widzimy, że wpływ ten bywa również negatywny i wymaga odpowiedzialnego podejścia. Na przykład budowa toru bobslejowego może prowadzić do erozji terenu górskiego, a samo utrzymanie stoków narciarskich ma ogromny wpływ na naturalne ekosystemy. Góry są źródłem wielu zasobów, od których zależy nasze życie, przede wszystkim wody, dlatego ich ochrona ma ogromne znaczenie. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób poprzez projektowanie możemy w obliczu takich wydarzeń wspierać zarówno środowisko naturalne, jak i mieszkańców, ale jednocześnie umożliwiać im rozwój. To właśnie kluczowe zadania współczesnych projektowania. Jaką konkretnie rolę może odegrać tutaj projektowanie? Poprosiliśmy studentów między innymi o zastanowienie się nad alternatywnymi, bardziej przyjaznymi środowisku, systemami transportu, a także nad tym, jak wykorzystywać lokalne materiały do tworzenia bardziej trwałych rozwiązań. Interesowało nas również, w jaki sposób te materiały mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu nowej, zrównoważonej mody. Na całym świecie doświadczamy dzisiaj ogromnych zmian, zarówno klimatycznych, jak i społecznych. Tereny, które nie zawsze są na nie przygotowane, potrzebują wsparcia. Zakładamy, że design może tworzyć pomost między tym, co dzieje się w skali globalnej, a tym, co potrzebne jest na poziomie lokalnym. Problemy związane ze środowiskiem zawsze były bliskie mojemu sercu. Julia Staszczyszyn, absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. To było coś, czym się chciałam zająć, kiedy usłyszałam, że właśnie to jest jeden z podtematów tego projektu. Zdecydowałam się wziąć w nim udział. Zawsze znałam te negatywne aspekty tak wielkich wydarzeń, o których się w mediach nie mówi, o których wiele ludzi jest nieświadomych. Wysiedlanie ludności właśnie z miejsc, gdzie są budowane nowe stadiony, nowe lodowiska, czy tory do bobslejów, czy do skoków narciarskich. Drastyczny wzrost cen w miastach, gdzie takie eventy są organizowane. Na pewno sam projekt, który polegał głównie na myśleniu... O takich rozwiązaniach Zofia Chętkowska, studentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ponieważ te projekty faktycznie nie doszły do skutku i nie zostaną wprowadzone w życie, już jest jakimś krokiem do progresu właśnie w tym kierunku. A wystawę, którą odwiedziła Elżbieta Szymkowska można oglądać we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie tylko do 3 kwietnia. Wzięli Sarah Cunningham, James Galway i Philip Moll, a była to czwarta część sonaty fletowej E-moll Jana Sebastiana Bacha. Jeśli są Państwo kolekcjonerami propozycji kulturalnych, mogą zacierać Państwo ręce. Rekomendacje. Tym bardziej, że głosem rekomendacji kulturalnych jest w tym tygodniu Olga Brzezińska, menedżerka kultury, ekspertka w zakresie współpracy międzynarodowej i dyplomacji kulturalnej, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza. Współtworzy i rozwija międzynarodowe programy prezentujące polską kulturę za granicą, m.in. Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji czy Sezon Wielka Brytania Polska, a niegdyś Międzynarodowy Festiwal imienia Czesława Miłosza jako jego dyrektorka programowa. Wykłada też dyplomację kulturalną na Uniwersytecie Jagiellońskim i przywództwo na programach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest miłośniczką teatru, jazzu, muzyki i opery, ale także literatury. Chciałabym Państwu polecić dzisiaj dwie książki, które należą do tych rzadkich lektur zostających z człowiekiem na długo. Pierwsza to Dom z dwiema wieżami Macieja Zaręby bielawskiego Opowieść o pamięci, rodzinnej historii, tożsamości i o tym, jak długo dojrzewamy do prawdy o naszej rodzinie i o samych sobie. Druga to Wróżba wspomnienia dziewczynki Agnety Plejel. Książka subtelna, czuła, bardzo precyzyjna w obserwowaniu dzieciństwa, o którym opowiada bez sentymentalizmu, ale też pokazuje, jak mocno to, co przeżywamy bardzo wcześnie, zostaje w nas na lata. Obie te książki polecam szczególnie na ten przedświąteczny czas, bo to są książki o pamięci, o domu i o tym, że nasze życie zawsze składa się po trosze także z historii, które wydarzyły się przed nami. Bardzo dziękujemy, a kolejna porcja rekomendacji kulturalnych od Olgi Brzezińskiej w poranku dwójki już jutro. 8 minut pozostało do godziny i w tym tygodniu obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ptaków, dlatego dziś pytam Państwa o ptaka, którego śpiewu mogliby słuchać Państwo godzinami. Pan Jan z Białego Stoku napisał: Moim faworytem jest drost śpiewak. Fascynuje mnie jego sposób budowania melodii. Powtarzanie motywów sprawia, że jego śpiew brzmi niemal jak przemyślana kompozycja. Zawsze, gdy go słyszę, mam wrażenie, że obcuję z czymś bardzo uporządkowanym i harmonijnym. To niezwykle uspokajające doświadczenie. Pani Barbara natomiast wysłała nam ścieżkę dźwiękową nagraną przez jej przyjaciela w Kalifornii. Pani Barbara pisze tak, nie wiem czy w Polsce Mockingbird jest znany i nie mam pewności czy można by go słuchać bez końca, ale go, jego umiejętności przedrzeźniania innych ptaków są zaiste imponujące. Co państwo na to? Tak właśnie śpiewa przedrzeźniacz. Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za to nagranie prosto z Kalifornii. To może jeszcze jedna wiadomość od pana Andrzeja. Trudny wybór, ale jednak słowik największym mistrzem. Na szczęście ptaki uzupełniają się. Nad ranem kos, w ciągu dnia skowronek polny, a wieczorem i w nocy słowiki. Szary lub rdzawy. Niesamowity jest też klangor żurawi. W nim moc i przestrzeń, aż paki. Improwizują i tworzą wariacje, ich też słuchać można na okrągło. Jakub.jamrozy radio.pl, ptak, którego śpiewu mogliby słuchać państwo godzinami.